Dobry wieczór witam Państwa. Witamy naszego dzisiejszego gościa, pan Pan Witkowski. Jak kolejny cywiliz, ośrodek Karta, który zajmuje się projektami internetowymi i także serwis Historia i Media, które pan Wilkowski prowadzi. Tytuł już za dużo widząco, co zapowiadam po poprzednim wykładzie, zatem sądzę, że Państwo są zainteresowani. Tutaj jeszcze nie została transportu i przeczytana. Jeżeli ktoś jeszcze z bardzo proszę. Ostatnie zdjęcie, na których miśna i wyjścia potem już ją zamknęli. Dzień dobry. E, dziękuję bardzo za zaproszenie. Cieszę się, że mogę Państwu kilka słów powiedzieć o e, rzeczy, które mnie dosyć bardzo interesują. I jakby, kończąc tę te, te prezentację, też zapraszam Państwa do uczestnictwa w takim projekcie, który może Państwa zainteresować i który ma dosyć dużo wspólnego z tematem tego, tej prezentacji. No dobrze, to zacznijmy może w ogóle od porozmawiania o idei hakowania. To się może kojarzyć dosyć niedobrze, ale jakby podstawa znaczenia tego terminu jest jak Państwo zaraz zobaczą, dosyć pozytywne. I żeby yy, no można mówić o hakowaniu z perspektywy e, historii internetu, e, tego, jak internet powstawał. I e, 69 rok to jest powstanie Arpanetu, czyli takiej zalążka e, współczesnego internetu, która się później zmieniała dosyć mocno z e, perspektywy zainteresowań e, wojska przeszła na, na, na, na taką przestrzeń cywilną. Ale co jest ważne, że kiedy o tym pisze Małgorzator, że kiedy powstawał internet, oprócz zaangażowania w niego e, uczelni, e, ekspertów, którzy pracowali nad nim, nad nim bardzo profesjonalnie, nie mam od razu e, w technologii internetu włączają się ludzie z zewnątrz. E, tutaj mam Państwo cytat mówiący o. E, takim budowie rozwoju sieci lokalnych <coughs> w amerykańskich, które powstawały troszkę obok e, tego oficjalnego, e, wojskowego jeszcze e, internetu. I w ramach tych działań wykształcono e, technologie, e, standardy, rozwiązania, które umożliwiały później e, e, bardziej intensywny rozwój internetu, jakby wejście sieci e, w ogóle tego pomysłu na to, na, na to czy może być internet e, na, na, na, na wyższy poziom. I e, tutaj już ta obecność e, amatorów w tym pozytywnym znaczeniu, czyli ludzie, którzy poświęcali swój czas e, za darmo po to, żeby coś zrobić, czegoś się nauczyć, albo coś, coś też dać innym, robili to tak, jak tutaj jest napisane, dla samej przyjemności odkrywania czegoś nowego i ten wątek przyjemności, dzielenia się wiedzą, będzie się pojawiał też, jak będę mówił, za wikipedii. E, e, tutaj już pokazuję, że, że tak naprawdę możemy tutaj mówić o idei hakowania, czyli idei e, budowania, e, zmieniania wiedzy, dostosowywania jej do własnych celów odkrywania jej troszkę namowo e, i, i od razu też jest ten wątek dzielenia się z nią, bez żadnych Ogranicza. I jak e, idziemy dalej w rozwoju internetu? 1989 rok to Tim Berners-Lee wprowadza standardy protokołu HTTP, który stał się podstawą tego, z czym 99% ludzi gra w internet, czyli sieci WWW. E, I Kasteś e, pisze o tym, że Berners-Lee nie robił tego sam. On wykształcił jakieś, jakieś podstawy tych standardów. Przy czym był w nieustannym kontakcie z ludźmi, z amatorami, którzy wysyłali mu na bieżąco swoje uwagi i próbowali też na własną rękę te jego pomysły zmieniać, hakować tą ofertę, którą on e, im udostępnił. Czyli e, znowu ekspert, który pracuje nad pewnym rozwiązaniem, korzysta bardzo intensywnie i jest bardzo otwarty na te sugestie, na tą wiedzę, którą. Uzyskuje z zewnątrz. Czy to bez znaczenia, czy przysłali mu to yy, yy, te, te, te swoje uwagi, czy, czy nowe rozwiązania ludzie z konkretnego uniwersytetu, czy, czy ludzie, którzy funkcjonowali gdzieś zupełnie poza środowiskiem uczelni, na przykład na, na, na, na, na przestrzeni, czy w, w środowisku biznesu. Czy... No i tutaj, tutaj widzimy znowu, że ten internet yy, yy, już przy swoim powstaniu bardzo mocno czerpie z. Z pomocy ludzi z zewnątrz. To hakowanie jest zapisane w jego naturze. Teraz jak pójdziemy trochę szerzej i zaczniemy się zastanawiać, jakie ta natura hakowania, w Kastrysowym też bardzo wyraźnie pisze w geograficycie internetu, że to w jaki sposób internet powstawał, to, że on od początku był otwarty na takie oddolne działania naprawcze, czyli takie działania, które mogłyby go rozwijać i budować, ten model jakby na, nałożył, na, na, nałożył się na, na charakter internetu taki, jaki jest ten. Znaczy, że jeżeli myślimy o internecie, no to podświadomie też myślimy o takiej przestrzeni wymiany wiedzy, która jest raczej nieograniczona i dostępna dla wszystkich. Podejrzewam, że gdyby zapytać przeciętnego gimnazjalisty z kim, z, z jaką usługą, czy z jakimi możliwościami kojarzy mu się internet, no to odpowiedź byłaby wskazująca na możliwość nieograniczonego dostępu do informacji też do treści kultury, o czym znaczy, też trzeba pamiętać, że te, te wszystkie badania, które pokazują, na przykład czy tego badania, które Z pokazują, że ludzie korzystają z internetu też po to, żeby korzystać z kultury, czyli ściągają książki, ściągają filmy. Oczywiście to się dzieje wszystko z, na granicy często, czy ze złamaniem prawa, ale faktycznie tak jest, że, że ten internet staje się takim, tutaj jakby otwartość, bez, bezpośredni wolny dostęp jest zapisany w naturze internetu. I znowu tutaj w przypadku Wikipedii pojawia się ten argument przyjemności z udostępnianiem. Bo ostatnio Wikipedia, znaczy to jest stowarzyszenie, fundacja Wikimedia, która zarządza infrastrukturą, bo nie treścią, ale infrastrukturą. Wikipedia zrobiła badania takie szacunkowe edytorów, motywacje edytorów. Wikipedia zapytano się, dlaczego oni w ogóle wrzucają tą hasło, edytują itd. Jednym z najwyższych, najwyżej punktowanych, czy, czy najpopularniejszych odpowiedzi to było to, że oni to robią dlatego, że chcą się wiedzą. I dlatego, że to jest dla nich przyjemne. Oczywiście, tutaj można się zastanawiać, na, jakiej, na jakim poziomie, czy jakiej jakości jest ta wiedza, którą oni chcą się dzielić, ale ten taki altruistyczny, pozytywny stosunek do tego, żeby jakimiś swoimi zasobami, czy czasu, czy umiejętności, czy wiedzy dzielić się w internecie, jest znowu bardzo mocno widoczny. I teraz pytanie, jak to się ma do to... może to jest źle postawione pytanie, troszkę. Jak... Uniwersytet jako e, instytucja natora, ale jak ten model, który funkcjonuje, czy ten model kultury wymiany danych, który y, jest oparty o internet, czy w tym internecie głęboko siedzi, jak on się ma do systemu akademickiego? Znaczy, y, bo tu jest jakieś takie napięcie, że z jednej strony jest instytucja, czy jest cały system, a z drugiej strony jest jakaś kultura, która jest trochę, y, jak mi się wydaje, na przykład, Temu, temu systemowi, to widać, nie wiem, na przykład w przypadku tego problemu plagiatów. W środku karta jest co roku organizowana od 15 lat taki konkurs historii bliskiej. To jest konkurs, gdzie dzieci, z młodzież z gimnazjum, z liceum produkuje takie prace historyczne w oparciu o rozmowy ze świadkami historii i jest profesjonalna jury, mamy zawsze yy, yy, yy, yy, takie bardzo uroczyste finały w yy, Zamku w warszawie yy, i w tym roku dostaliśmy pracę, która była pod względem graficznym zrobiona idealnie. To była taka yy, wydruk stylizowany na, na przedwojenną gazetę, idealnie przybrojony. widać, że ktoś, nie, na pewno nie ten uczeń, ale ktoś mu tam bardzo mocno pomagał w tym, To wyglądało bardzo profesjonalnie. Po analizie treści okazało się, że 90% treści, która jest w tej świetnie wydanej gazecie, to jest Wikipedia. I zaczęliśmy się zastanawiać, yy, na, w jaki sposób ta praca w ogóle powstała. Czy to było tak, że ktoś siedział przez kilka tygodni dopracowując szatę graficzną tej gazety i potem już nie miał siły i stwierdził, że no dobra, wrzucę w Wikipedię i może nie zauważą i dostanę jakąś tam nagrodę, a może to było tak, że ktoś koncentrował się na tej szacie graficznej i wziął treść z wikipedii, bo uznał, że nie ma w tym nic złego. No bo trudno oczekiwać, że yy, ktoś mógłby pomyśleć, że jesteśmy w prostu kartaż, tak bardzo że nie jesteśmy w stanie fragmentu tekstu wrzucić do Google i sprawdzić, czy dla treść jest wikryt. Więc może było tak, że właśnie ktoś, ten gimnazjalista pomyślał, że wszyscy ściągają z wikipedii, to jest wolność źródła dostępna, no dlaczego ja mam tego nie zrobić? jakąś pracę w to położył. i e, właśnie to jest ta, ta kultura, ta, ta kultura, która gdzieś jest naprzeciwko na systemowi. I jest pytanie, jak ten system akademicki reaguje e, na, na te zmiany. Znaczy, e, to jest e, cytat e, takiego wywiadu z e, rektorem umcs u który znalazłem e, w internecie. On jest trochę wyrwany z kontekstu, bo tu chodzi o e, E, w tej części wywiadu była e, rozmowa o tym, jak jakie jak zmiany administracyjne zachodzą na Wędzej Ale e, ta fraza świątynia nauki mnie strasznie jakoś za, zainteresowała. E, warto się zastanowić, e, czy, do, czy ta, ta wizja uniwersytetu jako świątyni nauki pasuje do tego, co ludzie, którzy funkcjonują tej kulturze danych, czy kulturze otwartości, oczekują od uniwersytetu, czy oczekują naprawdę ze świątynią. Tutaj nam się przydaje znowu tekst z początków internetu. Ryka Raimonda to jest taki e, haker, czyli programista, e, wielki fan e, dzielenia się. Treściami w internecie. Może to ja nie odpowiedziałam, ale to jest ważne, że jak mówiłem o tym, tej wymianie czy tej otwartości przy powstawaniu internetu, no oczywiście nie, nie dotyczyła to nie wyłącznie sprzętu, czy, czy technologii, ale też oprogramowania. I wzięło się stąd, że programiści, którzy składali sobie różne kody żeby że w pracy pożyczali sobie fragmenty tego kodu i od innych. Tak jakby z wkładali na dalej te, te swoje produkty. Jak Państwo zobaczą, jak powstał Linux, no to będzie to, to doskonale widoczne, że najpierw mamy Unix, który na początku jest dla nowy, od 1984 roku jest przejęty i nałożony jest na niego jakieś ograniczenia sprawy autorskiego. Później pojawia się Stalman, który y, robi system GNU, GNU jest not Unix, ale który, ten system GNU nie ma źródła. Znaczy on jest jakby, jest, jest jakaś infrastruktura, ale niepełna, nie, nie da się jej wdrażać na komputerze. Przedlu pojawia się yy, czyli człowiek, który yy, yy, tworzy Unixa i no, robi to, ale na zupełnie innym modelu. Po prostu otwiera system, zaprasza wszystkich do tego, żeby z niego korzystali. Unix pozostaje zamkniętym systemem, z nim już nic nie robi. Linux rozwija się, teraz Państwo, jak Państwo wiedzą, jest to nas czołowych alternatyw dla. Dla, dla systemów Microsoftu, więc to dzielenie się ma też taki wymiar software'owy, nie tylko, nie tylko technologiczny, ale tutaj w tym essayu czy w tym wystąpieniu z Raymond'a można znaleźć jakieś argumenty, które mogą nam mówić o, o tym napięciu, o którym mówiłem, czyli o tym napięciu między kulturą darmą, a kulturą a, a, a systemem edukacji, czy, czy systemem y, akademickim, właśnie tą katedrą. Więc pięć między bazarem a, a, a, a katedrą. Świątynią wiedzy. No i tutaj, y, jeżeli zastanowimy się, z czym nam kojarzy się świątynia, y, to nie jest to instytucja jakoś super przyjazna. Znaczy, ona wymaga jakiegoś dystansu. I ja sobie tutaj spróbowałem y, wypisać. Jakieś cechy, które mogą się nam ze sobą kojarzyć, jeżeli spróbujmy możemy to przen, spróbować, przenieść na e, system akademicki. E, tutaj, uniwersalizm, oczywiście, to ma związek z genezą uniwersytetów i średniowiecza, e, ale to sakrum, to, to, to mi się wydaje chyba tutaj najbardziej jakby istotne. No i też tutaj ten wątek komercyjny się pojawił, dlatego że e, może nie wynika bezpośrednio z samej. Istoty katedry, jak jakiegoś projektu kulturowego, ale je, jeżeli zobaczymy, jak, jakie są jedne z głównych wyzwań współczesnego systemu akademickiego, no to ten te wątek komercyjny się gdzieś tam bardzo mocno, mocno pojawia, i myślę, że to też można jakoś wlepić w, ten, w, te, w tą wizję Uniwersytetu, jako świątyni nauki. I e, Raymond w katedrze on, on pisze tak, że on w ogóle w tym swoim opisuje, w jaki sposób programowali Linux. Ja mam napisał, że były takie dwa modele programowania. Z jednej strony był model katedralny, model katedry, z drugiej strony model, model bazowy. Model katedry polegał na tym, że siedziało kilka osób i rezultaty ich pracy nie wychodziły poza to grono. Oni pracowali w swoim środowisku, nie konsultowali się na zewnątrz. To był taki zamknięty model współdziałania. I teraz, jeżeli jeszcze raz odniesiemy się do tej wizji uniwersytetu, świątyni czy katedry, katedry, z którą się kojarzy nam uniwersalnie, czy jakiś projekt uniwersalistyczny, to jeżeli znowu spojrzymy na te relacje między kulturą a systemem akademickim, no to widzimy, że znowu jest tu jakieś napięcie. Tutaj Pierre Lewi o tym bardzo fajnie mówi w Drugim Potopie kiedy pokazuje jak się zmienia w ogóle no, pojęcie uniwersalizmu, czyli czy ten, ten, ten projekt uniwersalizmu, że e, uniwersalizm to kojarzy nam, się z wykluczeniem wcześniej, czy na przykład mamy kulturę, nie chcę to oczywiście spraszczać, bo to jest bardzo łatwe, mamy kulturę średniowieczną Europy, która w tym swoim wydaniu uniwersalistycznym wy, wyciąga, czy, czy od, odgania na margines jakieś kultury czy, czy, czy prawdy, które jakby nie pasują do, do określonej wizji. Ten, nie wiem, jakiś, na przykład w przypadku religii sekty heretyckie, które idą za daleko. kwestionują na przykład e, podstawy doktryny czy, e, czy, czy instytucji Kościoła. E, I to jest ta, ten taki negatywny uniwersalizm, czyli uniwersalizm, który mówi, e, który spycha rzeczy, które się w nim nie mieszczą na margines, e, jest wykluczający. A pierleń mówi, że cyberprzestrzeń, czy internet jakby umożliwia nowe, nową wizję, czy, czy nowy system uniwersalistyczny, który działa na zupełnie nie zasadzie, On po prostu wciąga wszystko do siebie w, w tym tekście jest taka wizja potopu. Tylko, że pierwszy potop wyglądał tak, że była jedna arka jednego naego, która dryfowała po kresnej nowy, czyli całą. W przypadku cyberprzestrzeni mamy wiele ark. i tak naprawdę każda jest sobie. Nie ma tego... Ten uniwersalizm, ten potop wkłania wszystko, tak naprawdę nie wyklucza nikogo. I Google jest takim interfejsem tego drugiego potopu, przy tej, tej uniwersalności, która nie wyklucza, ale akceptuje wszystko, ponieważ w indeksie Google nie ma znaczenia, czy treść, na przykład to jest jakiś komentarz pochodzi ze strony IPM-u. Czy pochodzi z jakiegoś opracowania naukowego, czy pochodzi ze strony jakiegoś prawicowego albo lewicowego bloga. Znaczy to ma znaczenie już na, no, na poziomie absorpcji, krytyki, ale na poziomie interfejsu wszystko jest indeksowane tak samo. To Legis powiedział, że łączą jest sobie tym, co transmitują. Internet jest, Google tutaj jest takim systemem przezroczystym. Nie tak jak biblioteka na przykład, która ma swój katalog i wiadomo, że do tego katalogu pewne rzeczy nie wejdą nie tak jak archiwum, które też jest w stanie, to chyba że jest w stanie definiować to, co jest historią, czyli wykluczać pewne rzeczy, które nie, nie wchodzą do, do tego kanonu historii, historycznego, czy do tego kanonu materiałów, które mogą mówić nam też o przeszłości. Więc ja tutaj mamy e, tę kulturę, która jest kulturą daną, kulturą, kulturą otwartości e, i w której poruszamy się w takiej rzeczywistości, która akceptuje wszystko. Jak, jak do, do tego ma się ta instytucja, czy ten system akademicki, który cały czas, tak jak pokazałem tam, chce być, mieć ten charakter sacrum, charakter y, Świątyni Wiedzy. Yy, I to jest znowu cytat z Raimonda, bo y, mówiłem o y, katerze, czyli jednym modelu budowania, oprogramowania czy modelu współpracy, bo to bo bardziej ogólnie interpretować. Drugi model, to jest model bazalny, czyli coś, co jest zupełnie jakby, ma zupełnie inny charakter. E, I tutaj ta tabliski, e, i to, to, to jest jakby podkreśla model, podstawa sukcesu Linuxu, że on nie został zbudowany przez kilka osób, które siedziały gdzieś w zamkniętym pomieszczeniu i klepały ten kod i e, Światło ogłaszało już finalną wersję, tylko e, współpracy, która polegała na tym, że robiono bardzo szybko jakieś prototypy, to wysyłano je na zewnątrz i czekano na feedback od ludzi. Właśnie od tych hakerów, którzy siedzieli e, przy komputerach i na własną rękę poprawiali ten plot i odsyłali dalej, wymieniali się I e, mieli oczywiście jakieś motywacje, nie robili do tego tylko, tylko i wyłącznie dlatego, żeby pomóc temu projektowi. Tutaj e, Kastelsy pisze o tym, że. W tej kulturze hakerskiej czy tej kulturze odmiany bardzo ważne jest to, jak on się y, buduje y, pozycję w środowisku, czyli im, im wprowadza lepsze, y, y, y, lepsze rozwiązania, im lepsze poprawki zostaną zaakceptowane przez y, wszystkich projektantów czy, czy, czy autorów y, oprogramowania, tym moja pozycja jest lepsza, tym większą ma więcej do powiedzenia tym jestem wyżej w tej całej hierarchii, która wydawałaby się na początku zupełnie egalitarna. Czy mamy z jednej strony katedrę, z drugiej strony bazę. I w tym bazarze jakby się kłębią te idee. Tutaj ja to zaraz będę odnosił do, do tego, co, jak to można odnieść w ogóle do funkcjonowania systemu akademickiego. I tutaj znowu Pierlewi. Ja się z tym cytatem trochę nie zgadzam, bo on bardzo... E, e, bardzo tak, to jest, wydaje mi się, że też dużo było tu wiele osób. Ja też, też się ten, na tym często łapię, że patrzymy bardzo tak optymistycznie na, na te wszystkie zmiany. I tutaj, kiedy mówię o system, podważaniu systemu regulującego naukę, właśnie przez to, że wszystkie treści są akceptowane, że E, cyberprzestrzeń, czy, czy internet, daje możliwość wypowiedzenia się wszystkim grupom, e, czy, czy wszystkim ludziom, którzy do tej pory gdzieś byli poza, poza zainteresowaniem. To, to, to jest ważne, ale czy to automatycznie no, poprawia sytuację związane z systemem wiedzy? No tutaj Gin e, z kultem autora się kłania, czyli przez tak jego podejście pokazujące, że internet tak naprawdę niszczy kulturę, że on tam na przykład pokazuje, jak system wymiany plików empetruje w internecie, przekłada się na upadek takich niewielkich sklepów z muzyką, które były zawsze prowadzone przez ludzi, którzy tą muzyką żyli. Można było przyjść do takiego sklepu i porozmawiać o muzyce, dostać jakąś taką poradę, czyli jakby zostać wprowadzony w ten świat w nowe, w, w nowe kierunki, w jakieś nowe, yy, nowe gatunki tak dalej, i tak dalej. W przypadku ściągania trójek yy, nie ma tego spotkania. To jest tak samo jak skorzystanie z biblioteki cyfrowej, że yy, w przypadku biblioteki cyfrowej my jesteśmy sami z interfejsem. Mamy jakiś katalog, mamy yy, yy, yy, zeskanowane kiedyś tam polskich yy, bibliotekach cyfrowych chyba ponad pół publikacji i nie ma, nikt nam nie mówi, co jest warto obejrzenia. My musimy sami jakby sobie poradzić. W przypadku biblioteki jest inaczej, bo zawsze możemy porozmawiać z bibliotekarzem, zawsze jest ktoś, kto nas może przez ten świat poprowadzić. Pojawiają się jeszcze inne problemy. O tym przytrzymało mi Kalkiec w The Atlantic, chyba jest takie, taki magazyn w Stanach, o tym jak, to, to było bardzo szeroko komentowane w mediach też polskich, jak w ogóle iść, nas, nasz mózg wpływa na, na nasz mózg, na to jak myślimy i rozumiemy. To, co się ostatnio pojawiło też w, w wakacje tekst o pamięci transakcyjnej, czyli o tym, że my już nie pamiętamy faktów i nie mamy w głowie wiedzy, która no, mówi o tym w przypadku historii, jak było, kiedy po, była jakaś bitwa i tak, dalej, i tak dalej tylko my pamiętamy, gdzie te informacje możemy znaleźć. Czyli pamiętam, wiemy, że jak piszemy kilka słów kluczowych, to nam wystarczy wiedza, której, której szukamy, ale nie, nie, nie mamy już w tej samej wiedzy, więc... To, to są naprawdę bardzo głębokie zmiany. I e, Dukaj też ostatnio, czyli jakiś czas temu pisał na lecie, e, bo też widziałem taki artykuł o tym, że nikt już nie czytał do tych w internecie. Jest ten y, skrót TLTR, -tl, To Long y, didn't run, didn't read, czyli za długie nie czytam dalej. Tak jeżeli jest jakaś wypowiedź, jakaś dyskusja na, na forum, to też napisze jakiś elaborat na, na dwie-trzy strony, najłatwiej po prostu piszemy cztery, cztery litery i nie ma dyskusji, bo nikt nie chce tego czytać. Y, więc to nie jest tak, że ten y, internet jest. Zawsze pozytywnie, że, że te zmiany są dobre dla, dla wszystkich, wszystkich, na wszystkich etapach, na wszystkich przestrzeniach. Ale coś się na pewno dzieje. Czyli mamy ten, to napięcie między z jednej strony e, systemem produkcji wiedzy, tutaj można mówić o produkcji oprogramowania, ale my trzeba to maszyć e, jakby głębiej czy, czy szerzej e, produkcji wiedzy jako ten system katedralny, ten system bazarowy tej wymiany, tej, tej dyskusji, tych działań, które funkcjonują gdzieś poza, poza katedrą. I y, o tym też chcę zaraz mówić, czyli o tym, jak, y, czy można w ogóle mówić o jakimś pozytywnym wpływie działań około akademickich. Czy, czy są, jest, są możliwe jakieś działania poza, poza systemem akademickim, którego nie kwestionują, ale us usprawniają w jakiś sposób? I tutaj jest przykład bloga naukowego, yy, dosyć mocno. Znaczy, zaraz państwu powiem Państwa, co to jest w ogóle blog naukowy, bo to, to dosyć dziwnie brzmi. Ale yy, coś takiego się dzieje na blogach, które piszą nauce, czy recenzują artykuły naukowe, że yy, w przypadku to doszczenia nowych wersji, czy nowych idei, nowych komentarzy, koncepcji, to jest jednak chyba główny Główne zadanie takich blogów, czy takiej blogosfery. Nie chodzi o to, żeby pisać artykuły naukowe i publikować w sieci, tylko żeby pisać krótkie notki o tym, jak pewien problem można rozwiązać. I pisać je poza e, z, e, e, czasopismami naukowymi, poza tym systemem, kiedy one wychodzą. Wiadomo, że czekamy na kolejny numer itd. itd. Czy na przykład w, w przypadku edukacji E, e, dyskutować na blogach, to, to mój, mój kolega, kolega Grzysztofa też mówi, że e, czasem taki blog pozwala zaangażować do e, pracy w ramach zajęć uczniów czy studentów, którzy na lekcjach się nie odzywają. Siedzą gdzieś tam z tyłu, nic nie robią, ale jest jakiś blog, który jest, jest prowadzony przez e, prowadzony na, na, na w ramach zajęć, tam się pojawiają materiały z tych zajęć i ludzie, którzy nie, nie odzywają się na zajęciach, potrafią na tym blogu komentować już po godzinę gdzieś tam wieczorem, nie, więc jest to jakaś forma e, angażowania ich. Więc e, to jest pytanie, czy e, jak to hakowanie można opisywać, czy e, gdzieś pomiędzy tym e, napięciem między z jednej strony tą kulturą otwartości, e, udostępnianiem wiedzy też takiego, takiej trochę realitarności, a tym myśleniem o uniwersytecie jako w pewnej sferze sakrum, gdzie, czy gdzieś można znaleźć jakieś wspólne miano. I tutaj trzeba się odnieść do samej instytucji hakerów. Już o tym trochę powiedziałem, ale też chciałbym teraz trochę powalczyć ze stereotypami, które każdy pewnie ma na ten temat. To jest cytat z takiego filmu, jednego z dzieła polskiej kinematografii z 2002 roku, który pokazuje też, jaki problem mamy w ogóle z myśleniem hakerowym, że to są ludzie, którzy mówią jakimś dziwnym językiem, zajmują się rzeczami, o których ludzie nie mają zielonego pojęcia. Ten cytat akurat był strasznie wyśmiewany przez informatyków, którzy mniej więcej wiedzieli, że spróbować się maksymalnie przez mail się nie da. Ale podejrzewam, że widzowie, którzy oglądali ten film, mieli to nieszczęście, że jego nie poszli. E, jakby nie, o tym nie widzieli, ten stereotyp się utrwala. O tym stereotypie Hackera przyszedł też Customs. E, I to też pokazuje, jak, e, jak my możemy o tym. E, o tym że, nie wiem, czy, czy jak Państwo dowiedzieli się, jaki będzie tytuł tych. W tej prezentacji to trzeba ja od razu myśleć patrzeć, że to o takim hakowaniu o jakichś ciemnych typach, którzy się włamują na konta i wyciągają pieniądze od uczciwych ludzi. A tymczasem się okazuje, że to hakowanie można y, bardzo pozytywnie y, traktować. Więc y, powinniśmy odrzucić przynajmniej te stereotypy związane z tym, y, że hacking jest w ogóle czymś negatywnym. Y, hakowanie jest bardzo pozytywnym zjawiskiem i najprostszym, najprostszym przykładem hakowania jest wydeptanie ścieżki na trawniku, tak żeby szybciej dojść do tramwaju. Jest pojęcie lifehacking, czyli takiego usprawnienia sobie życia przez korzystanie z odpowiednich narzędzi, czy na przykład jeżeli sobie zainstalujemy na komputerze jakiś program, który, który będziemy sobie zapisywali, jakie rzeczy mamy do zrobienia konkretnego dnia, no to możemy mieć e, nadzieję, że produktywność nam, nam wzrośnie. To, to, to, to hakowanie ma dosyć pozytywne rekomendacje. Pozytywne no ja sobie tak to, to hakowanie zdefiniowałem bardzo ogólnie. Myślę, że tutaj ten wolny dostęp, wymiana, nieustanna nauka, wykorzystanie systemu do własnych celów i też działanie w, w ramach jakiejś tam społeczności to są jakby podstawowe takie elementy tej kultury hakerskiej. Myślę, że to można przełożyć na internet, że jakby funkcjonując w internecie też oczekujemy takich rzeczy, oczekujemy wolnego dostępu do informacji, Oczekujemy, że możemy się czegoś nauczyć, że nie będziemy mieli e, zahasłowanego dostępu do jakiejś treści, która może nam coś dać, że działamy w ramach jakiejś społeczności, wymieniamy się linkami, na Facebooku rozmawiamy, wysyłamy sobie mailami rozmaite informacje, e, no i że też jesteśmy w stanie zupełnie wykorzystywać ten internet do własnych celów. Tutaj e, też najprostszy chyba przykład hakowania Akademii w Polsce. To jest serwis Chomikuj.pl, o którym Państwo pewnie trochę wiedzą. To serwis, który miał dosyć dużo trzyma ma chyba duże problemy z polskimi wydawcami, ponieważ pojawia się tam bardzo dużo książek zaskanowanych i uznionych nielegalnie. Tutaj mają Państwo notatki z jakichś wykładów na, czy zajęć na UG w Instytucie Gdańskim. I tutaj też jest pytanie, czy ten, ten serwis, czy internet nie, nie został tak skakowany w ten sposób, że e, wymiana wiedzy, wymiana notatek, wymiana książek, które są potrzebne do zaliczenia jakiegoś przedmiotu, odbywa się nie w ramach sieci akademickiej, nie w ramach infrastruktury e, internetu uczelnianego, ale właśnie gdzieś poza. My że, sobie jakby trochę poza tym systemem akademickim na własną rękę rozwiązujemy problemy, na przykład w dostępie do, do literatury, do skryptów czy jak jesteśmy leni w dostępie do notatek z, z wykładu. To jest najprostszy. Przekładę, ja bym chciał zaraz pokazać trochę bardziej e, skomplikowany. E, I żeby o tym mówić, chciałbym o tym mówić w kontekście te, takiego kierunku, który mnie bardzo interesuje, czyli historii digitalnej. E, czy, co to jest, to zaraz e, powiem. E, to jest taki sposób patrzenia na historię, z perspektywy bardzo cyfrowej i technologicznej. To jest taka nauka historyczna, której się nie, nie, nie da robić bez narzędzi cyfrowych. To na no, rozmaite konotacje można tutaj mówić o, przykład o, o samym procesie digitalizacji, udostępniania e, e, z materiałów historycznych, obudowanych baz danych, o tym jak na przykład, to jest też ciekawy problem jak to, że mamy archiwum, które jest złożone nie ze skanów dokumentów, tylko z pełnych tekstów dokumentów, jak wpływa, jest można możemy przeszukiwać się tekstowe. jak to wpływa na nasze relacje z archiwum, jak to wpływa na pozycję instytucji archiwum, czy my w ogóle musimy do tego archiwum już przychodzić, czy możemy, musimy pytać archiwistów o to, żeby nam podali e, jakąś e, jakiś zakres treści, to możemy to wszystko sami zrobić, w ogóle nie się z miejsc. Ehm. I ponieważ jest to dosyć e, nowy e, kierunek, czy, Nowe zjawisko to generuje masę problemów, w perspektywie w których ta możliwość szakowania wydaje mi się gdzieś tam ujemna. No, to jest interdyscy interdyscyplinarny kierunek, więc tutaj no, to współpraca między humanistami, czy historykami, e filistami, archiwistami i ludźmi, którzy umieją pisać programy. E ma bardzo wiele perspektyw. Od edukacji do takich już bardzo mocnych zastosowań do, do badań historycznych czy do opracowywania materiałów źródłowych. Płynność definicji, czy w ogóle ona jest w jakiś sposób definiowana i trzeba to ją definiować. No i ten dosyć duży też akcent na komunikację naukową. Więc to zjawisko, ten kierunek, tam i staram się pokazywać no, w tym swoim serwisie Media i Media i też widać w, w, w tych dyskusjach czy, czy w tekstach naukowych zachodnich. On trochę się w, tej, w tym systemie akademickim nie mieści właśnie między innymi przez, przez te swoje cechy. Jak można sobie radzić, jak można dostosowywać ten system akademicki czy działać na jego granicy, pozytywnie działać, żeby tą historię digitalną dalej rozwijać. Tutaj, no, jeden z takich, ja już będę mówił o konkretnych narzędziach, ale one będą pokazać też pewne cechy tego hackowania. Tutaj Twitter pewnie każdy zna. Pojawiły się, się takie hasztagi, które grupują ludzi, nie wiem, czy, kto, czy ktoś nie zna diktora w ogóle? Okay. E, e, hashtagi, które jakby grupują wpisy o określonej tematyce. Teraz jak mieliśmy rewolucję czy wystąpienia takie rewolucyjne w, w kraju bliskiego wschodu, to hasztagi też tak, tam bardzo ważne, e, ważną rolę odgrywały, bo wszystkie media jakby starały się obserwować przez to, jakby zaglądać do tego, co, się, co działo się w tych krajach. Tutaj mamy hashtagi, które gromadzą ludzi z, z różnych krajów, z różnych instytucji, też o różnych specjalnościach, ale zintegrowanych wokół jednego tematu wokół tematu historii digitalnej, cyfrowej humanistyki. Ten hashtag TwitterStorians jest takim, takim e, wspólnym mianownikiem, trochę bardziej o charakterze towarzyskim. Tutaj się w ogóle gromadzą wszyscy historycy, którzy e, funkcjonują w jakiś tam sposób na. No, na, na Twitterze. Jaka jest treść tej komunikacji? To są przede wszystkim informacje o konferencjach, o nowych publikacjach, o wpisach na blogach, o grantach, o tym, że jest gdzieś możliwość znalezienia pracy w tym kierunku cyfrowej humanistyki. Te wszystkie relacje, tak jak w tej kulturze hakerskiej, są peer-to-peer, -peer, czyli tam nie ma jest 140 znaków, tam nie, nie da się stosować tytułomami, profesor, to, to się nie zmieści. Trzeba pisać bezpośrednio. Wprost, więc są czyli takie gromadzenie, czy budowanie sobie grupy ludzi, którzy funkcjonują na Twitterze i są dla mnie takim podstawowym filtrem informacji. Bo ileś tam milionów dziennie tych tweetów się w ogóle pojawia w tym serwisie, więc trzeba by jakoś, e, jakoś e, filtrować. Jeżeli mamy grupę ludzi, którzy nam e, będą polecali wybrane e, wpisy, możemy w jakiś sposób sobie poradzić z tym nadmiarem. Czyli w tym, tym potobie, o którym opiszstwał Levy, jakoś się poruszamy. No, wszystko. E, no i tak w ma trzeba interakcja, to też jest dobre, bo, e, Wydaje mi się, że na przykład komunikacja mailowa z jakimś, tu ja na miałem napisać teraz z marszu jakiegoś maila do e, jakiegoś profesora ze Stanów na temat jego publikacji, która mnie zainteresowała, bo z prośbą, żeby mi tę publikację podesłał, bo w jest niedostępna, no to komunikacja mailowa wymusza jakąś relację, już taką prawie towarzyszą, że szanowny panie i tak dalej, zmotywować 30 razy tą moją prośbę. W przypadku Twittera mogę to zrobić bardziej wprost. Bo taki jest charakter tej, tego serwisu, taki jest charakter tej komunikacji. Czyli to, to hakowanie tutaj się moim zdaniem e, objawia. Da. E, no i tutaj też jest pytanie, na ile ta forma e, e, komunikacji, czy ma, e, sam, wpływa na ile samo programowanie wpływa na formę komunikacji. To, to właśnie nie chcę tego jakoś, ale to, to, to jest to, o czym mówiłem, Myślę, że 140 znaków uniemożliwia stosowanie tytułów, uniemożliwia jakieś takie e, naokoło zadawanie pytań. To wszystko musi być proste i to bardzo łatwo, czy, czy, czy, moim zdaniem, bardzo mocno ułatwia e, komunikację. E, znowu blogi, tak jak mówiłem, e, tutaj, e, które są traktowane e, nie jako alternatywa dla, dla artykułów naukowych w czasopismach, E, tylko jako uzupełnienie tej oferty czasowej, czyli e, publikowanie pierwszych wersji swoich tekstów, przykład, które mogą być zrecenzowane już na blogu i otrzymywać, no czy, czy po takiej recenzji mogą być uzupełniane, czy, czy poprawiane. Szybkość, częstość tych publikacji, to, że mam jakiś pomysł, mam jakiś pomysł na, na tekst, na, na, na konferencję, na cokolwiek, mogę to z, z, na, na blogu opublikować, licząc na to, że, że dostanę jakiś feedback. Oczywiście, to się musi dziać wszystko w ramach jakiejś społeczności, ludzi, którzy... tych blogów musi być trochę, bo jeżeli to będzie jeden blog, na przykład w danej grupie językowej, na przykład jeden blogu polskim, to nie ma sensu czegoś takiego robić, że tutaj ta blogosfera jakoś musi Hypertekst, to jest też bardzo ważne. My o tym często zapominamy, że w artykule naukowym bardzo trudno jest... Yy, znaczy dodajemy coś w rodzaju odnośniki, przypisy, tak? Ale w hipertekście mamy te przypisy, czy te odnośniki bezpośrednio podpięknięcia. Czytamy tekst, mamy jakieś odniesienie do jakiegoś artykułu w PDF-ie, klikamy i już mamy ten artykuł. Więc tutaj hipertekst też ułatwia e, korzystanie z tego komunik komu e, to, tą komunikację jakoś ułatwia. Interaktywność, to, że można dodawać komentarze, że można się odwoływać do tego i robić to szybciej niż w przypadku całej dyskusji na łamach na, na czasopism naukowych. Otwarty dostęp i wolne licencji czyli coś, co jakby wynika też z, z tego charakteru internetu, że nie muszę wykupywać subskrypcji e, czasopisma, nie muszę iść do biblioteki, czy nie muszę być studentem, żeby skorzystać z danej treści mam ją tak naprawdę za darmo i e, bez, e, bez ograniczeń. E, no i tutaj jest, jest taki projekt, który akurat chyba jeśli chodzi o cyfrową humanistykę, ja się jakoś nie, nie za bardzo sprawdza, bo ja też cały czas mówię o tym, tej perspektywie no, humanistycznej, a nie tej nauki takiej twardy science i tak dalej. Tutaj mają Państwo taki e, program czy serwis research blogging, on polega na tym, że on agreguje wpisy, które są recenzjami artykułów naukowych. Nie wiem, czy tutaj widać, ale na samym dole każdej notki jest adres bibliograficzny artykułu i jeżeli ktoś szuka na przykład, to właśnie to, o czym mówiłem, że blogi mogą być niealternatywą dla czasopism, ale takim systemem, który trochę wspiera ich funkcjonowanie. Więc tutaj mamy jakieś recenzje, jakieś opisy tego, co w danej książce, czy w danym artykule naukowym jest i czy w ogóle warto do niego e, sięgnąć. Czyli znowu działamy troszkę na, e, na granicy. E, w, aha, w Polsce ten, e, ten projekt też jest i e, e, są blogi, które są agregowane, polskie blogi, które są agregowane przez ten, e, przez ten system. E, no dalej. To jest taki, nie wiem, czy ktoś z Państwa korzysta. O, to właśnie. E, to jest taki system e, organizacji, e, materiałów literatury, które gromadzimy sobie podczas robienia badań. Bo tutaj on jest bardzo mocno rozbudowany, już nie chcę też mówić o wszystkich jego opcjach, jest oczywiście darmowy. Ale co jest ważne, że oprócz tego, że mamy go zainstalowanego na komputerze, możemy informacje o tym, jakie materiały, jakie artykuły, książki mamy na, na, na komputerze wysyłać do internetu. Informujemy o tym, co mamy w bibliotece. I możemy na podstawie e, informacji, które są dostępne przez wszystkich użytkowników dalej, e, przeszukiwać te zasoby, o, znajdować e, nową, odkrywać, nową literaturę, jakieś nowe e, kierunki, nowe perspektywy e, naszych zainteresowań badań. E, I też w jakiś tam sposób współpracować online w ramach grup. E, Zainteresował, ktoś się zajmuje na przykład badaniami wpływu internetu na jakiś proces upamiętniania, no to jest szansa, że gdzieś tam znajdzie jakąś grupę, która się zajmuje badaniem pamięci w nowych mediach i może sobie zobaczyć, jaka jest literatura nam przez użytkowników tej grupy, czego nie ma jeszcze na swoim komputerze, co powinien mieć, więc jest to jakieś takie działanie wspomagające research. I tego typu podobnym narzędziem jest też Zotero, tylko, że Zotero jest akurat narzędziem, które się integruje z Firefoxem, jest trochę innego innym kontekście. Tutaj oprócz narzędzi takich cyfrowych jest też taki model konferencji nie, nie powinny być nazywane konferencjami. Wedkamp to jest The Humanity and Technologic Camp. One się odbywają chyba od dwóch czy trzech lat w Stanach, ale nie tylko, w Paryżu, w Londynie. Eee, w Niemczech jeszcze chyba nie było, Już w, w Szwajcarii był chyba jeden. Eee, to jest e, spotkanie takie naukowe, na którym, fazy e, naukowe, na którym w konferencji, czy barkana. E, wiem, że w Poznaniu są też organizowane takie, e, takie spotkania, one mają charakter bardzo technologiczny i informatyczny. Polegają na tym, że przyjeżdżają ludzie e, i pokazują swoje startupy, czyli projekty internetowe i szukają inwestorów. Więc też mają na to 20 minut, czy, czy 10 minut, pokazują prezentacje. Te prezentacje wszystkie ma, le, le, lecą do internetu, każdy może się z nimi zapoznać. W przypadku e, kampu. E, to jest spotkanie, które też służy generowaniu idei, dyskusji na, na temat idei. Bez tytułów, bez krewatów, bez takich bardzo formalnych elementów tradycyjnych konferencji, krótkiej treściwej prezentacji, które z reguły są od razu dostępne w internecie. Często jest tak, że te spotkania są transmitowane albo przez wideo, na przykład na Twitterze siedzą ludzie, którzy tak jak Państwo teraz na, na sali. I jeżeli na przykład jest mowa o jakimś serwisie, na przykład o Mendeleju, to to wpisują na Twitterze, że jest mowa o Mendeleju i ja nie znałem tego z programu, ale mogę Wam polecić, bo może się tym warto zainteresować. Ktoś, kto nie jest na tej konferencji, a czyta ten stream, może dowiedzieć się czegoś nowego, nie będąc no, W przypadku tradycyjnych konferencji naukowych, jeżeli zobaczymy, jaki jest czas od konferencji do publikacji, domu to to jest jednak różnica duża. Łagodnie mówiąc. No i myślę, że to jest ważne też to, że te konferencje są bardzo na, na stawione na taką szybką wymianę idei, na to, żeby nie próbować rozwiązać problemu jakiegoś, tylko pokazać jakiś problem, zasygnalizować jakiś kierunek, może też poznać się nawzajem, bez tej, tej całej takiej formalnej, i bardzo często ograniczającej relacji o prawo. No i czy Państwo się spotkali z tym? z tą koncepcją, to może ja tylko, to krótko, że jakby, kiedy myślimy o hakowaniu uniwersytetu, czyli kiedy ja się nad tym zastanawiam, to wydaje mi się, że ta y, idea otwartej nauki jest kluczowa, że, y, to też znowu wynika z tego, z tej idei, y, y, z tego charakteru internetu w przestrzeni wolnego dzielenia się wiedzą, to jest też y, no, głównie chodzi o to, żeby rezultat pracy naukowców, którzy są finansowani, z, czy instytucji, które są finansowane z podatków, był dostępny dla wszystkich za dawno. Pytanie jest, czy to, y, może nie w perspektywie takich nauk, jak np. biotechnologia, np. w przypadku historyczych, y, myślę, że to może mieć jakiś pozytywny wpływ na to, jak, jaki będzie wizerunek naukowców w, w społeczeństwie, czy jakieś przełożenie no, tego, co się dzieje na uniwersytecie, na, na, na, na, na, na społeczeństwo, na, na wiedzę taką, która gdzieś tam krąży. No, bo możemy sobie wyobrazić e, jakieś hasło na Wikipedii, które jest pisane przez amatorów, którzy mają do, do, do dostęp do kilku, kilkunastu książek na jakiś temat. I w, kiedy te książki wszystkie są gdzieś zamknięte w bibliotekach, wydawane w 300 czy 500 egzemplarzach, no to one tak naprawdę nie, nie schodzą na to, że one ciągle funkcjonują w tym takim akademickim giercie trochę. Jeżeli one byłyby, e, właśnie w ramach idei otwartej nauki, dostępne w internecie, na przykład w bibliotece cyfrowej uniwersytetu, to, to one mogą być wykorzystywane. Mogą być wykorzystywane przez regionalistów, którzy zajmują się badaniem jakiegoś swojej małej swojego regionu. Mogą być wykorzystywane. E, dopisanie jakichś prac maturalnych. Oczywiście to dużo zależy od rzeczy, czy, czy, czy zaliczeniowych, to dużo zależy też od języka, od, od tematu, bo wiadomo, że nie wszystkie tematy tak łatwo da się przetransmitować przetransmi z, z tego poziomu akademickiego na, na, na, na te, te, trochę niższy poziom. No ale jakby jest taka idea i myślę, że ona jest dosyć zgodna z, z, tą, z tą koncepcją hakowania Akademii. I tutaj e... W sierpniu e, była to, z, to jest taka duża afera w Stanach Aron e, e, Aaron Schwartz, e, student, e, e, zrobił coś niezwykłego. Podpiął się do sieci e, uczenianej, jednego z już notowanych, który był uniwersytet, e, i wyciągnął e, z tej sieci 5 milionów. E, artykułów naukowych, z substytucji i prehistory. i no, automatycznie republikował je w sieciach peer-to-peer -peer i na no, takich e, serwisach, które umożliwiają szczeganie plików. To było 5 milionów artykułów, e, a został od razu oskarżony o no, e, wprowadzenie zagrożenia w Bezpieczeństwie nie jest podobno w Stanach Taki, e, taki przepis. No, w każdym razie podpadało pod, to pod, pod jakąś sankcję karną. Co ciekawe, po wszystkim, Jay to wydał oświadczenie, w którym pisał, że umywa ręce i w ogóle nie chce karania tego człowieka, ale jednak system sądowniczy amerykański nadal tę sprawę chciał prowadzić i postawiano formalne oskarżenie. A co, co więcej, to jest to po, po kilku tygodniach udostępnił za darmo, czy uwolnił w internecie dostęp do e, masy artykułów e, naukowych z domeny publicznych, które do tej pory były w płatnej subskrypcji. E, I tutaj mają państwo fragment e, e, manifestu tego człowieka, e, który, tak jak każdy manifest, jest trochę jest za bardzo pełen patosu, ale e, jakby... Główną ideą tego działania było to, że e, e, e, jak w się gdzieś wyczytał, że koszty subskrypcji niektórych czasopism naukowych e, w ciągu kilku lat e, wzrosły na o 500%, a cały czas mamy jakiś kryzys, też ogranicza budżetu, na bibliotek czy, e, na, na, na wykupanie tego. I e, w przypadku e, na przykład uczenia MEI tutaj raczej nie ma problemu, bo one są Miarę za ale w przypadku uniwersytetów, które funkcjonują gdzieś na krajach się, w krajach rozwijających się, to tutaj jeszcze jest problem. E, I e, to była jakaś forma protestu, nie wiem, próby zwrócenia uwagi na, na to, że ten system e, e, dystrybucji wiedzy zawartych w czasopismach naukowych jest trochę niesprawiedliwy. Że te pieniądze, które się robi na sprzedaży subskrypcji, one jakby nie, nie, nie są za bardzo sprawiedliwe. Ja tutaj nie, jakby nie popieram, zresztą Peter Saber, który jest takim czołowym, czołową postacią ruchu Open Access, on powiedział, że jakby co do treści czy wizji krytyki tego systemu dostępu do więcej, do artykułów naukowych, Szwarc ma rację, jeśli chodzi o metody, no on jest całkowicie przeciwny. jest tutaj stawia bardzo mocny akcent na legalizm działań. Ehm, ale to pokazuje, że ehm, w tym hakowaniu akademii można czasem pójść za znaczy można, zamiast, tak jak ja na początku mówiłem, że ja chciałbym widzieć to hakowanie akademii jako takie pozytywne działanie na, na granicy systemu akademickiego. Ehm, na pozytywne zmienianie jego wpływanie na jego pozytywne zmiany, a nie przekreślanie, kwestionowanie. I tutaj już kończąc rzecz, o której chciałem powiedzieć. Wspólnie z Hartem z Krakowa robimy taki projekt testowy i eksperymentalny. Chcemy do 10 listopada zabrać materiały do takiej, takiego e-booka, który będzie udostępniony w nowej licencji, jest taka sama licencja, jaką jak ma Wikipedia, o tym, jak w polskich warunkach wygląda to hakowanie uniwersytetu, czyli na ile te pojęcia takie, jak Open Access, jak nie, nauka 2.0, które gdzieś tam się tam pojawia w niektórych opracowaniach czy, czy, czy, czy wizjach, są adekwatne do tego, co się w Polsce dzieje. To czy w jaki sposób internet jest wykorzystywany przez studentów, w jaki sposób internet jest wykorzystywany przez doktorantów, przez pracowników naukowych, czy tutaj jestem ciekawy, ile będzie tekstów tak na temat piractwa, na temat piractwa jako formy dostępu do zagranicznej literatury naukowej. Eee, jaki jest eee, no, Właśnie zobaczymy, w nadzieję, że ten projekt się uda, zachęcam Was do tego, żeby wziąć w nim udział, to nie chodzi o zbieranie tekstów naukowych, bo można przysłać dwu- czy trzy, trzystronicowy esej, nawet bardzo krytyczny w ogóle do, do samej idei hakowania, eee, pokazujący, że internet w ogóle nie ma żadnego znaczenia na perspektywie działania akademickich. Te wszystkie materiały będą udostępnione na stronie i zrobimy też jakiś wybór, który będzie polegał na merytorycznej redakcji tego złożenia w jedną całość. Będzie z tego wydany e-book profesjonalny, darmowy oczywiście i dostępny dla wszystkich. Więc może to będzie taka klawna, która zepnie tą, tą całą moją prezentację, właśnie informację o tym projekcie, za, zaproszenie do, do uczestnictwa w nim. No, i chyba to wszystko. Więc yy, może tylko yy, zamykając yy, moją prezentację, czym jeszcze raz powiedzieć, że yy, warto się zastanowić, czy internet nie jest przestrzenią? No, tak jak powiedziałem, mamy yy, jakieś napięcie między kulturą, w której funkcjonują studenci. Które, i też funkcjonujemy tą kulturą otwartości, wymiany, bezpośredniego dostępu yy, do wiedzy, którą, do której nas przyzwyczajają internet, a z drugiej strony systemem akademickim, który ma cały czas jakieś ciągnące do, do, do, do, do bycia, znaczy tą katedrą, tą świątynią, tym, tym salem. Gdzieś tam pomiędzy yy, pojawia się ta idea hakowania uniwersytetu, tak żeby trochę ten system akademicki yy, podkopać, albo pozytywnie, czyli trochę na własną rękę. Yy, jego funkcjonowanie usprawnić, na ile to się sprawdza w polskich warunkach, staram się pokazać, że, że, że przynajmniej w Stanach i w przypadku tego kierunku historii digitalnej jakoś to funkcjonuje, no to na ile to się sprawdza w polskich warunkach, to myślę, że ta książka czy ta, ta, ta akcja może coś może pokazać. Dziękuję bardzo. Proszę o pierwsze pytanie do wykładowcy, do karetka. Ja tutaj mówiłem o tych, tym Twitterze, to jest taką przestrzenią takiej aktywności bardzo, bardzo intensywnej komunikacji czy o blogowaniu, ale jak zobaczyć kto, kto bloguje, kto, kto tam twituje to są ludzie, którzy mają jakiś system finansowania jednak zapewniony, czyli oni nie siedzą w domu, nie, czy pracują na uczelni, pracują w jakichś instytucjach i to robią, mając zapewnione jakieś tam podstawowe, podstawowe możliwości utrzymania, więc to hakowanie, tak myślę, że to jest bardzo ważna uwaga, że ono jest jednak ograniczone właśnie do tego wymiaru, wymiaru finansowego, chociaż na przykład w przypadku takich projektów, jak ta książka, pojawiają się takie idee crowdfundingu, czyli szukania finansowania w oparciu o społeczność. I, ale to jest zupełnie inna sprawa, ale myślę, że to też nie rozwiązuje, nie rozwiązuje sytuacji. W przypadku różnych projektów programistycznych, tutaj ten crowdfunding się, się jakoś sprawdza, może po prostu dotują jakieś projekty rozwoju oprogramowania i tak czy czy jakichś systemów. Nie wiem, czy w przypadku nauki to by miało sens, to jest, to jest pytanie, ale myślę, że perspektywa jest bardzo, to pytanie było bardzo ważne, że mimo wszystko jednak to hakowanie, to, to takie działanie, e, otwarte, otwarte działanie na, na granicy akademii, ma jednak ten, ten kontekst ekonomiczny e, i nie da się to tak bardzo mocno oderwać od, e, od, od e, systemu. Ja myślę, że może zbierzemy kilka pytań na raz, a później hmm. spróbujemy w tej sesji odpowiedzieć, czy są jeszcze jakieś, tak abyśmy mogli tam sesję pytań i odpowiedzi pociągnąć. W razie ja pozwolę sobie zadać może takie skromne pytanie, które będzie po części podzielało tę perspektywę przedmówcy, mianowicie perspektywę ekonomiczną i ograniczeń ekonomicznych, ale także konfliktu, konfliktu w samej sferze własności co do wiedzy i szerszego kontekstu funkcjonowania wiedzy w rzeczywistości społeczno-gospodarczej. To pytanie o ograniczenie pojęcia hakowanego które tutaj przedstawiliśmy. Moim zdaniem a, bardzo ciekawie to widać, kiedy e, weźmiemy przyjrzymy, przyjrzymy się e, e, tym relacjom sposobowi, w jaki opisałeś hakerów, którzy e, na dobrą sprawę swoją e, aktywnością i pracą w, e, wytwarzania wiedzy wytwarzania wiedzy usprawniali system, e, e, system internetu, projekt z, z, z zaklejony na w skalę działalności państwa czy wojska, to na dobrą sprawę jednocześnie zmieniając go, ale będąc w pewnym sensie, w pewnym sensie bezpłatną a, siłą intelektualną, siłą roboczą dużych, państwowych projektów. Czy w Twoim ujęciu a, hakowanie, bo mówiłeś tak, że, a, że samo, samo to pojęcie zakłada, za, za, zakłada pewien z, z, z, może. Proces hakowania może odbywać się tylko w oparciu o pewien zestaw celów. E, mówiłeś tutaj głównie, takie tak, tak miał, miałem wrażenie o celach, zestawach cel, celów e, indywidualnych. Czy widzisz gdzieś w obrębie e, produkcji naukowej odbywającej się po, e, po, poza internetem jakieś kolektywne próby hakowania internetu, internetu, internetu, uniwersytetu e, powiązane z projektami z, z szerszej zmiany społecznej, czy w ogóle wykluczasz taką możliwość, bo jeżeli myślę o pojęciu hakowania i procesie hakowania, to myślę o przechwytywaniu całych instytucji, a nie tylko drobnych fragmentów etapów, czy, czy, czy, czy, czy, czy, czy no, pojedynczych momentów produkcji wiedzy, ale myślę także o możliwościach hakowania instytucji jako całości. Wydaje mi się, że w tym momencie jesteśmy zgromadzeni na wykładzie, który odbywa się w takim szerszym procesie hakowania, hakowania Uniwersytetu, Uniwersytetu jako całości, tak, tak, tak, takim mechanizmem, może nie powiązanym z szeroką zmianą społeczną, jest właśnie e, w pytań granicznych. Troszeczkę zbyt luźne pytanie, ale jeśli je sprecyzować, e, chcia, chciałbym u, u usłyszeć szerszą definicję hakowania i do odniesienia tego do, do, do przechwytywania całości instytucji oraz e, czy znasz jakieś e, szersze projekty ukierunkowane na hakowanie instytucji naukowych pod kątem hmm. szerszych zmian społecznych. Czy, A, e, e, e, zapytam czy są może jeszcze jakieś pytania na sali? Wtedy zebraliśmy ich kilka i zmasowali. odpowiedź. Ale już późno. Nie. Ale... No e, e, Znaczy ja tutaj od razu pomyślałem, o takiej w takim projekcie zupełnie poza który ma chyba dosyć długą już tradycję, czyli takiej koncepcji Uniwersytetu Robotniczego, czy takiego e, e, zejścia trochę z nauką, poza to, to brzydko mówiąc, nauka, znaczy to nauka, to, to środowisko, które jest w jakiś sposób tam odseparowane od społeczeństwa i wejścia, tutaj e, czytam ostatnio, e, karta wydała e, taką trochę autobiografię, Kuronia i tam się te wątki, e, Pojawił. Ja nie jestem ekspertem od, od uniwersytetów robotniczych, więc nie chcę tutaj się e, wypowiadać na ten temat za bardzo, ale wydaje mi się, że to jest jakiś taki projekt, który można by podpiąć pod tę ideę hakowania. Oczywiście e, też można sobie wyobrazić, że internet dziś mógłby być jakimś narzędziem wspomagającym e, ten, ten proces. E, no i wydaje mi się, że no, to od razu od tym myślałem. Czy, czy, nie wiem, czy to jest dobra odpowiedź, czy jeszcze. Nie ma odpowiedzi. Jeśli uh, nie ma pytań uh, na sali, to w takim razie chyba pozostaje nam podziękować za uczestnictwo i zaproszę. na kolejny przykład, w którym ja, Grystnia Środkowski, plus uh, Magdalena Pruszynowska z Uniwersytetu Gdańskiego uh, będziemy starali się przykrót Państwa uwagę do przemian i warunków, warunków pracy do, doktorantów, a także o możliwych, możliwych sposobach w organizacji oporu o, na uniwersytetach, o istniejących inicjatywach, o przeszłych inicjatywach i o przyszłych inicjatywach. Z tego co widzę, większość Państwa a, rekrutuje się właśnie z tego akademickiego środowiska, więc może będziemy mieli żywczą dyskusję. Dzie dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję